Aleluja, chwalcie Pana, Aleluja, chwalcie Go, Alleluja, chwalcie Boga, Stradziezińca, chwalcie Go, Alleluja, chwalcie Boga, Słudzy Pańscy, chwalcie Go, co stoicie w domu Pańskim, Alleluja, chwalcie Go, owznieśmy ręce do Pana, owznieśmy ręce Mu, i błogosławmy Imię, na wieki ono trwa. Aleluja, chwalcie Pana, Alleluja, chwalcie Go. Alleluja, chwalcie Boga, na dziedzińcach chwalcie Go. Aleluja, chwalcie Boga, słudzy pańscy chwalcie Go. Co stoicie w Domu Pańskim, Alleluja, chwalcie Go. Nocami trwajcie u Pana, niech w sercach chwała brzmi. Twoje na wieki. Amen. Aleluja, chwalcie Pana. Aleluja, chwalcie Bo. Aleluja, chwalcie Boga. Na dziedzińcach chwalcie Go. Aleluja, chwalcie Boga. Słudzy Pańscy chwalcie Go. Stoicie w Domu Pańskim, Aleluja chwalcie go.